Plasyka i nowość, hity i gnioty. Wszystko, wszystko co my rocznie, strażnie i znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Sobota, 22 sierpnia 2015 roku, słuchacie właśnie 43. nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z Wami Szymas oraz jego gość, Bedwolf. Witam Cię serdecznie. Siemanko. W nocy z 31 lipca na 1 sierpnia sieć Kin Helios organizowała kolejny już Maraton Grozy. Tym razem wyświetlono łącznie cztery filmy. Dwa filmy premierowo. Była to Szubienica i Taśmy Watykanu. Tak by być dokładnym, no to trzeba zaznaczyć, że Taśmy Watykanu w Multi i pewnie w innych kinach można było zobaczyć już tydzień wcześniej, ale w Heliosie wyświetlano je premierowo właśnie na tym maratonie. A dodatkowo można było obejrzeć jeszcze Egzorcystę z 73. oraz Wilkołacze Sny, Film z roku 2014. Chcielibyśmy omówić je wszystkie dla Was, przy czym no w związku z tym, iż jest ich całkiem dużo i o większości z nich mamy całkiem dużo do powiedzenia, podzielimy ten podcast na dwa odcinki. Podobnie zresztą jak to zrobiliśmy, wtedy zrobiłem to ja i Mando w przypadku NMF-u. To był bodajże trzeci nawiedzony podcast. Jedna z pierwszych audycji, która się tutaj pokazała. Tak samo dzisiaj postanowiłem, że podzielimy tę audycję na dwie części. I dzisiaj porozmawiamy sobie chwilkę ogólnie o maratonie. O tym, jak to jest z tymi maratonami. Rok temu, właśnie może nie rok, ale prawie rok temu, bo to był chyba koniec listopada, narzekaliśmy dosyć mocno z Mando na ten NMF. Zresztą Bedwolf wtedy też był mną na tym NMF i też miał podobne zdanie, podzielał naszą opinię z podcastu, więc dzisiaj troszkę porozmawiamy sobie o tym maratonie w Heliosie i o premierze Szubienicy. O Szubienicy, a pozostałe dwa filmy omówimy sobie za jakiś czas, nie wiem, może to będą trzy, może cztery tygodnie, zobaczymy. W każdym razie dzisiaj zaczynajmy. Powiedz mi właśnie, co sądzisz o tym maratonie, tak ogólnie? Było lepiej... Niż na tym ostatnim maratonie, na którym byliśmy właśnie listopadowym, czy tam październikowym. Jeżeli, ale to mówisz o tym yy, właśnie w multikinie bo w Heliosie jeszcze byliśmy po drodze. E, Jakąś na wiosnę czy. Mam na myśli mam na myśli chyba ten maraton z Heliosa, gdzie nam towarzyszyła cała obsada z, z grillem i tak dalej. To było NMF. To był NMF? W Heliosie? Znaczy byliśmy wtedy w... Enna... To znaczy, że na Hel... w Heliosie wtedy, jak byliśmy na maratonie, ktoś się chciał pobić na koniec, tak? To nie, by... to też były. No to nie wiem. Nie, jak byliśmy ostatnio w Heliosie, taka wstawka właśnie osobista, autobiograficzna, jak byliśmy w Heliosie, oglądaliśmy, nie wiem, chyba Piramidę, Jezabel... A tak, i tak, tak dalej, i wtedy jedynym problemem było to, że ktoś nam zajął miejsca ale no cała sala była wolna i się zamieniliśmy po prostu, my usiedliśmy na cudzych miejscach ktoś na naszych, ale znaczy tam była taka laska dosyć bezczelna ale. Resztę... pozdrawiamy <grym> tak, ale resztę ekipy no powiedzieli po prostu czy możemy się zamienić, Tak, no to już nie robiliśmy problemów a na NMF-ie, właśnie raz byliśmy na NMF-ie, gdzie ludzie mieli po prostu żarcie z grilla, że przy sobie wódkę, którą rozdawali do szklanek a innym razem... Jeden z nich miał nogę w gipsie tak Jeszcze a innym razem był dresik taki, który z dziewczyną strasznie głośno nawijał i to chyba nawet na obecności, albo nas, znaczy mnie się tak wkurzem, się odwróciłem, powiedziałem po prostu zamknij się. Tak. No i on po filmie podszedł do mnie i mi tam groził. No takie smutne rzeczy. W każdym razie to było kiedyś i to było multikino, mhm. tak, to potwierdzam. A te w Heliosie właśnie chyba nie było tak źle. Znaczy ja Heliosa lubię przede wszystkim ze względu na e, salę Dlatego, że tam jest najlepiej, naj, najwygodniej. E, miejsca są dobrze usytuowane, daleko od ekranu, nie tak jak w multikinie, gdzie są malutkie sale, malutkie ekrany i człowiek prakty praktycznie, e, jeżeli będzie miał pecha i trafi na miejsce w środku, to może <śmiech> się gapić tylko i wyłącznie na, na, na środek tego obrazu i nie zobaczyć w ogóle filmu. I w ogóle, jeżeli chodzi o klimat to maratony w Heliosie bardziej do mnie przemawiają, bo mają przede wszystkim lepsze ustawienia, lepszy wybór tych filmów, powiedzmy. No. Być może nie wszystkich, ale jednak lepiej wspominam Heliosowe maratony niż te. Znaczy ja też, znaczy, jeszcze żeby nie było, Helios nie sponsoruje tego podcastu, bo to są po prostu nasze osobiste doświadczenia, tak naprawdę Cinema chyba w ogóle nie organizuje takich maratonów grozy, te NMFy w multi, no to tak jak mówię zazwyczaj mamy jakieś dziwne przygody i o. też łódzkie multi to jest silverski, tam rzeczywiście mamy strasznie wąskie są też krzesełka i też te rzędy są strasznie upchane w Heliosie można sobie spokojnie nogi wyciągnąć, nie ma żadnego problemu jak przed tobą siedzi wysoka osoba, nie ma problemu a jak ostatnio byliśmy na Jurassic World w Silverze, czyli w Multi i usiadł przede mną wysoki koleś, to musiałem się prześmieć, bo niczego nie widziałem. I jeszcze mam wrażenie, że też trochę inna ekipa, już o tym wspominaliśmy z Mando. Rok temu wybiera się jednak do Heliosa. Te maratony nie są tak mocno reklamowane jak NMF-y. I jakoś może też przez to przynajmniej włozi. Do tego Heliosa jednak wybiera się mniej osób, co jest trochę smutne, bo w, na sali było bardzo dużo wolnych miejsc. Bardzo. I ci, którzy się wybierają, to jednak to nie jest taka dzieciagnia, właśnie nie ma picia wódki na sali, a przynajmniej na pewno nie ze szklanek i tak na hamarze, że sobie ktoś w połowie seansu wstaje i go zlewa. No to prawda. Nie ma pożeganych osób w multi tak. na każdym maratonie leżał jakiś koleś we własnych żygach, tak. a w Heliosie nigdy. Helios Heliosie nigdy to się nie zdarzyło. To jest prawda, że jednak jakoś tak się szczęśliwie składa, że Helios i, i dobór filmów i, i w, tym, w tym samym dobru ludzi no ma, ma lepszy. Tak? Mm -hmm. I właśnie dobrych filmów mówisz. Mieliśmy szubienicę, taśmy Watykanu, Egzorcystem i Wilkołaczysny. Tak, nie wchodząc w szczegóły oceny filmu, jak ci się podobał taki zestaw. Po no tak, i teraz muszę się z tego rozliczyć, bo powiedziałem, że dobór filmów jest lepszy. Ach, mam na myśli te wcześniejsze maratony <laughs> bo akurat ten ostatni był taki, taki taki, powiedzmy, średni. Taki sobie. Znaczy, szczerze, to mnie się właśnie, znaczy, to, czy filmy były dobre, czy nie, to o tym później, ale dobór nie był taki zły, bo były dwie premiery tak naprawdę. Przecież... To, że jak wypadły te premiery, to inna sprawa. Egzorcysta, a to było dziwne, bo ten egzorcysta leciał właśnie na tym NMF-ie rok temu. No niby minął prawie rok, ale jednak no, ten film się widziało tyle razy, że się go pod wieloma względami bardzo dobrze kojarzy. Chociaż właśnie, bo ja też byłem dosyć zmęczony na tym maratonie i myślałem sobie przed nim, że na egzorcyście po prostu utnę sobie małą rzemkę. nie dało się po prostu ten film ogląda się tak dobrze to prawda zgadzam się jest fabuła jest zagadka e, ta akcja jest o tyle dobrze zrobiona że może nie ma tam jakiegoś strasznego rozlewu krwi e, czy takich typowych tanich jumpscarsów jak są w dzisiejszych horrorach ale jest napięcie tak, tak, ale znam. jest napięcie cały czas to właściwie nie ustaje tak samo jak jesteśmy z główną bohaterką, z matką dziewczynki, jak jesteśmy z dziewczynką w trakcie badań na przykład, gdzie ona się musi mierzyć z tą, z tą różną aparaturą, z, z tym hałasem, z tym wszystkim. No jesteśmy tak naprawdę cały czas w środku akcji. W tym filmie bardzo dużo, dużą rolę odgrywa właśnie dźwięk, sposób pokazywania scen, ale to tak jak mówię, nie jest ten tani, typowy, jumpskersowy jakiś, motyw z nagłym szumem, bumem i innymi rzeczami tylko właśnie to jest wszystko tak dobrze hermetycznie zgrane tak. i to się też bardzo dobrze ogląda w kinie, w ogóle usłyszeć chociażby tubular bell z głośników w kinie no to jest świetna atmosfera i tak jak mówię, widzieliśmy ten film w sumie no, kilka miesięcy temu do tego on był wyświetlany jako trzeci, czyli wiecie, to jest ten praktycznie najbardziej krytyczny moment, bo to jest jakoś w okolicy drugiej, trzeciej w nocy. Egzorcysta to był chyba też najdłuższy film spośród tych na maratonie, a pomimo tego i pomimo tego, że byłem wykończony, to nie wiem, czy no, to nie był najlepszy film maratonu pod wieloma względami. I do tego przy każdym kolejnym sensie odkrywa się kolejne szczególiki, znaczy szczególiki. W tym filmie właśnie. Każdy detal jest na swoim miejscu, każda nawet z go epizodyczna sekwencja jest dopracowana w, no, w najmniejszym szczególe i dlatego pomimo wszystko ja nie żałuję, że to zobaczyliśmy kolejny raz. Na początku byłem wkurzony, bo mówię znowu, tak, no fajnie, klasyka, świetny film, ale ile można, ale pomimo wszystko. Znaczy, ja powiem też, no byłem zirytowany, jak, jak po raz kolejny zobaczyłem egzorcystę w tym programie takim maratonowym, ale po głębszych przemyśleniach stwierdzam, że był jednak sens wyświetlenia egzorcysty w tym konkretnym maratonie zwłaszcza jeżeli go sparujemy z taśmami Watykanu bo egzorcysta został nakręcony 30 lat temu, a pomimo to reprezentuje znacznie lepszy poziom znacznie lepszą historię... 40? no nawet 40 no bo to jest 73 rok no faktycznie, to... Swoje trzydziestolecie w 2003 roku miał. To już jest 40 lat i to jest 40-letni film, który pomimo wszystko lepiej się zestarzał i nadal straszy, pomijając niektóre reakcje publiczności, o których pewnie jeszcze będziemy mówić później. A nakręcone świeżo taśmy Watykanu, gdzie mamy dostęp do niesamowitych efektów specjalnych. Możemy sobie złożyć obsadę praktycznie z kogo byśmy nie chcieli. To nie muszą być oczywiście aktorzy znani, wysokobudżetowi. No, aktorów jest masa. Dążysz do tego, że egzekcyz jest pod każdym względem lepszy. Tak, pod każdym względem hmm. jest lepszy. To jeszcze tylko do tego zestawu, To tobie się ogólnie tak niezbyt podobał? Cały ten maraton był bardzo dziwnie złożony. Te filmy były nierównomierne, bardzo. Najlepszy film tak naprawdę to był właśnie Egzorcysta. Później po Egzorcyście ustawiłbym Wilkołacze Sny. Później, gdybym musiał w ogóle przyznawać jakieś miejsca dwóm ostatnim filmom, no to byłaby Szubienica i na samym dole Taśmy Watykanu. Chociaż one powinny w ogóle... Nie ujrzeć nigdy światła dziennego. Dobra, to ja ci powiem, że rzeczywiście cały maraton nie był jakoś super udany, ale pomimo wszystko ja nie narzekam na ten zestaw, bo tak jak mówię jak kolejny raz oglądało się bardzo dobrze. Szubieńca i Taśmy Watykanu no to były premiery, tak fajnie było, Fajne było to, że puszczono filmy nowe, a nie jakieś stare po raz 60. Bo często się na tych jednak maratonach te filmy powtarzają i do tego wilkołacze sny film zupełnie inny od pozostałych też bardzo dobre zamknięcie maratonu w moim odczuciu, więc ja nie byłem jakoś szczególnie zawiedziony i jeszcze ostatnia kwestia, tak ogólnie właśnie reakcje widzów co powiesz? No reakcje widzów są jak zwykle idiotyczne, bo w momentach, w których normalny człowiek zdrowy psychicznie powinien się bać, oni się śmieją. W momentach, w których zdrowy psychicznie człowiek powinien się śmiać, to oni się boją, więc yy, nie wiem co, co mogę tu dodać. Ja nie rozumiem dzisiejszej publiczności kinowej i w ogóle się z nią nie identyfikuję i coraz bardziej zaczyna mi przeszkadzać. Obecność innych ludzi, kiedy idę do kina, bo po prostu wytrąca mnie to wtedy z równowagi i nie jestem w stanie skupić się na filmie. No i właśnie tym sposobem Bedwolf potwierdził to, o czym mówiliśmy niecały rok temu z Mando wiele się nie zmieniło, zresztą, tak jak mówię w Heliosie nie jest tragicznie ogólnie, bo w multi bardzo często ludzie gadają przez cały film śmieją się, bawią się telefonami wychodzą do toalety co 5 minut, zresztą wspominałem właśnie, na tamtym NMF-ie jakaś dziewczyna za mną dyskutowała z 15 minut, czy idzie do toalety i w końcu tak jeszcze chyba klasnęła w dłonie i coś tam, dobra dziewczyny to ja idę i nie wytrzymałem i krzyknąłem na całą salę Powiedz to głośniej, by cała sala wiedziała, że idziesz do kibla. Czy coś takiego. bo po prostu jakiś absurd totalny. No nie wiem, jak można się tak zachowywać. Tutaj było dużo lepiej. Chociaż właśnie, jeżeli chodzi o te reakcje, śmiech, strach, to, to było dziwne. Bo o ile na przykład na Taśmach Watykanu jest kilka momentów tak przerysowanych, czy tak beznadziejnych od strony scenariuszowej, że ja się śmiałem, bo po prostu nie mogłem wytrzymać no, to, co się działo na ekranie czasami to była, no komedia tak nie wiem czy zamierzona czy nie, pewnie nie ale jednak, a ludzie siedzieli cicho i się wpatrywali w ekran a na egzorcyście właśnie ludzie się śmiali, po prostu mieli banie z Reagan na przykład Reagan, nie wiem, regan schodzi po schodach regan ma ten problem z nietrzymaniem moczu powiedzmy regan tam szaleje w łóżku jak już jest opętana a ludzie po prostu co jakiś może nie na NMF-ie było gorzej tak, na na tym z ale, ale tutaj pomimo wszystko też ludzie się śmiali co było bardzo dziwne I jeszcze co do reakcji publiczności kolejna anegdotka taka biograficzna obok nas siedział taki macz, taki troszkę przypakowany koleś z dwiema dziewczynami no i tak zgrywał takiego A tak i co chwila mówił o, o, i co tam? O? No, pewnie już mamy wszyscy pełne gacie. O, o, o, zaczyna się. O, będzie ostro, będzie jazda. I, znaczy, troszkę to wkurzało, tak, no bo nawijał, ale jeszcze, tak jak ja jestem wyczulony, tak tutaj jakoś, jakoś, no nie odzywałem się. Zresztą on też potem zwracał innym ludziom mhm. na sali uwagę, więc wiecie, no początek filmu niektórzy tak mają, że się muszą wczuć trochę, ale do czego zmierzam? On tak no kreował się na nie wiadomo kogo a po prostu przez cały seans o ile nie kimał, bo pod koniec mu się zdrzemnęło, to tak skakał w fotel się dar nawet, wiecie ja tak wam wspominałem, o tym często mam że na maratonach właśnie skoczę krzyknę, Jezu, Boże i tak dalej, i tak dalej. Zdarza mi się często o czym Bedwur doskonale wie. Ale ty to robisz przynajmniej we właściwych momentach, tak? <grym> tak, a ten koleś y, do, y, robił to y, co chwilę i nawet były takie jumpscaresy y, na których ja nie dyregnąłem chociaż jestem bardzo na to wyczulony <grym> on tak skakał, że raz gdy wyskoczył ja się przestraszyłem jego a nie sceny w filmie. A usali się wtedy, <grym> jego przestraszyło bo on jeszcze dodatkowo wrzasnął więc... Tak No i myślę, że Nie wiem, chcesz coś jeszcze o samym maratonie dodać? O samym maratonie? Myślę, że nie no, Za Maraton przemówią filmy Które będziemy omawiać, więc Tak I o samym egzorcyście mówić nie będziemy Bo No to jest klasyk, każdy go musi obejrzeć My tylko potwierdzamy, że ogląda się go cały czas Bardzo, bardzo dobrze, jest to świetnie zrealizowany film. My się dzisiaj skupimy na premierze, na filmie, który miał premierę właśnie tego 31 lipca w Polsce. I Jest to film Szubienica. The Gallows. Do oh. so He's gonna find us. We gotta pull a fire alarm. Someone will come. I jeszcze taka mała uwaga ode mnie, jeżeli słyszycie w tle jakieś właśnie szumy, trzaski czy kasznięcia i tak dalej, to niestety będziecie je słyszeć do końca, bo akurat dzisiaj nagrywamy na żywo, analogowo, to znaczy w sensie nie przez żadne Skype'y inne komunikatory, a po prostu na jednej ścieżce, na jednym dyktafonie, dlatego no, nie będę miał jak wyciąć jakieś kasznięcie przy kartką, a kartki też mamy zapisane notatkami przed nami, więc no po prostu uprzedzam, że takie dźwięki w tle mogą się pojawić. Myślę, że nie będzie Wam to szczególnie przeszkadzało. A teraz właśnie powiedzmy troszkę więcej o szubienicy. Może najpierw fabuła. Otóż grupa licealistów przygotowuje się do wystawienia przedstawienia teatralnego. Sztuka, którą chcą wystawić, cieszy się niestety nie najlepszą sławą. A to dlatego, że 20 lat wcześniej, w czasie spektaklu, w czasie tego samego przedstawienia, doszło do wypadku, w wyniku którego jeden z uczniów stracił życie. Teraz współcześnie, na dzień przed premierą, troje licealistów postanawia w nocy włamać się do szkoły i uszkodzić scenografię. Wszystko po to, by jedna osoba z tej trójki nie musiała dzień później występować po prostu nie czuje się pewnie, tam nie zna tekstu i też no nie za bardzo po prostu chce brać tym wszystkim udział dał się podpuścić znajomemu i teraz trzy osoby chcą zniszczyć scenografię coś jednak im w tym przeszkadza i może na razie tyle wystarczy no i powiedz mi jak się bawiłeś <śmiech> <śmiech> jak się bawiłem to znaczy właśnie o to chodzi, że ja się na tym filmie bardziej chyba ubawiłem niż przestraszyłem Ogólnie rzecz biorąc, rozumiem koncepcję, natomiast nie rozumiem za bardzo fabuły. To znaczy, tam jest wiele takich bardzo dziwnych dziur albo fragmentów scenariusza bez uzasadnienia zostawionych. Ogólnie rzecz biorąc, no to robi się z tego regularny slasher w pewnym momencie, bo wszyscy bohaterowie po kolei zostają. Wyciągnięci przez tę tajemniczą siłę, która e, próbuje im w szkole przeszkodzić i gdzieś tam na boku załatwieni, zabici. No i coż właściwie? No, to jest główny motyw fabularny tego filmu. Taki zwykły slasher w konwencji found footage. Gdyby nie te dziury scenariuszowe, może byłby nawet niezły. Natomiast... No tak jak mówię, ja części spraw nie ogarniam. Właśnie powiedziałeś, że jest to film w konwencji found footage, tak? Mamy cały czas praktycznie nagrania z ręki. Mhm. W sumie, jeśli się nie mylę, to mamy takie dwie główne kamery, no i czasem jeszcze są inne ujęcia, które nie do końca, zwłaszcza w końcówce moim zdaniem, wypadły naturalnie, ale do tego ewentualnie przejdziemy później. W każdym razie mamy te dwie kamery, i właśnie na ile Ci się podoba ta konwencja w tym konkretnym filmie? Czy pasuje tutaj, czy nie za bardzo? Znaczy, no, ta konwencja wydaje mi się uzasadniona jest scenariuszem i budżetem, bo budżet tego filmu był bardzo niski, 100 tysięcy dolarów, więc jak na produkcję firmowaną w ogóle przez Warner Bros., to, to jest <śmiech> drobniaki. Drugą sprawą, no, to, to jest historia, która zgrywa Taką trochę tajemniczą, ciężką urban legend amerykańską. Scenarzyści usilnie się starali nas przekonać do, do tego, że ta historia wydarzyła się naprawdę. Nawet na końcu filmu tam się pojawia dedykacja dla tego tytułowego zła, że tak powiem z szubienicy. Tak, bo ten chłopak, który zginął 20 lat wcześniej to Charlie Grimmel. Grimmel, tak. i teoretycznie film jest poświęcony jego pamięci, Jeden zadedykowany pamięć. mu no dodatkowo takie jakieś dziwne nieporozumienie wprowadzają nas też imiona głównych bohaterów bo one się zgadzają z imionami obsady i to jest niby tak że no, faktycznie można by było pomyśleć, że to prawdziwi ludzie wystąpili w tym filmie że to tak naprawdę nie jest film tylko jakiś Jakiś taki dokument, taśmy znalezione właśnie przez policję, bo to też na samym początku filmu z kolei się pojawia, że jest prowadzone jakieś śledztwo w tej sprawie, no i są materiały dowodowe. Najpierw stare nagranie z 93 roku przedstawiające fragment spektaklu, gdzie Charlie ginie, no i później już cały ten główny film, czyli to nowe nagranie, tak jak mówiłeś, z dwóch kamer. Jedna kamera to jest profesjonalna kamera do nagrywania z oświetleniem, natomiast drugą e, rolę kamery, że tak powiem, odgrywa telefon z aplikacją e, na, co, na podczerwień, z noktowizorem. Znaczy, z tego co wiem, technika jeszcze na tyle do przodu nie poszła, żeby to się dało, za pomoc, żeby za pomocą aplikacji wywołać nie wiem, podczerwień, tak, w telefonie, który nie ma żadnego dodatkowego podświetlenia, czy nie ma na przykład sensora podczerwieni. Znaczy chyba rzeczywiście była Noctovision z tak. tego małego urządzonka, który wyglądał jak telefon. czy znaczy, tak, no to są, są darmowe aplikacje, no bo nie, nie oszukujmy się. E w pewnym sensie była to reklama iPhone'a, chociaż nie <głos> e, niedosłowna, no bo wiadomo, tu się promuje kształt urządzenia, e, promuje się różnego rodzaju aplikacje, które się znajdują na, na tego typu urządzeniach właśnie na iPhone'ach. Jedną z aplikacji jest między innymi e, ten, ten tryb noktowizora, czy chociażby wykrywacz duchów, którego dziwnym trafem tutaj nie użyli, a mogli. Okay, ja, czy ja nie odczułem tego jako jakiś product placement, bo właśnie nie było handskiego loga, niczego takiego. No ale rzeczywiście, trochę to było dziwne, że w telefonie mamy takie funkcje. Ale po kolei, dwie rzeczy. Po pierwsze, budżet. Po drugie, ta cała otoczka fan footage. Budżet, Ty o tym chyba też czytałeś, on został zebrany wśród znajomych, tak? Dlatego on jest taki niski, to jest 100 tysięcy dolarów, bo w ogóle co trzeba zaznaczyć, to jest film, o czym ja się dowiedziałem dopiero po sensie, dopiero teraz przygotowując się do podcastu. Ja też. To jest film debiutantów. Za reżyserię i scenarzysta odpowiada duet Chris Loffing i Travis Clav. To jest ich pierwszy film pełnometrażowy. A w główne role wcieliła się no, grupa też pewnych znajomych. W sumie nawet nie będę odczytywał teraz imion i nazwisk, bo to nie ma sensu. W każdym razie Grupa znajomych, w tym nawet córka reżysera. Jest to film debiutantów zarówno reżysera, scenarzysty, jak i debiutujących aktorów. Budżet zebrany wśród znajomych 100 tysięcy dolarów i jako taka w pełni niezależna produkcja dopiero wówczas y, nasza ekipa zgłosiła się do Warner Bros. i uzyskała dalsze fundusze na dystrybucję i właśnie dystrybucję kinową, co jest w sumie dość istotne. Druga sprawa, ta cała otoczka. To też dopiero z czasem zaczęło do mnie docierać że tutaj nasi twórcy chcieli stworzyć taki współczesny Blair Witch Project no nie, nie obrażajmy Blair Witch Project proszę to straszne porównanie jest. ale zobacz jest w tym coś bo po pierwsze mamy niby że film oparty na faktach po drugie pamięci niby naszego upiora, po trzecie fan footage, po czwarte te imiona bohaterów i aktorów się pokrywają po piąte to pamięci Charlie'ego Grimmill jakoś tak zapadło ono w pamięci. i Ja teraz sprawdziłem przed nagraniem w sieci jak to wygląda i są w sieci fikcyjne wpisy na różnych stronach poświęconych sprawom paranormalnym i jest też niby, znaczy niby prawdziwy artykuł w ogóle po francusku chyba z jakiejś gazety ze zdjęciem, ale bardzo fajnie zrobiony, tak naprawdę ktoś się postarał. Więc właśnie próbowano stworzyć tę całą taką wielką otoczkę, by wkręcić widzów i myślę, że na młodych ludzi to może nie aż tak mocno jak Blackwitch, ale jakoś tam może podziałać, bo to jest, no postarali się, to nie jest po prostu jakiś tam, jakiś wielki napis na plakacie oparty na faktach czy prawdziwa historia, tylko jest coś więcej, nie? No, ja mam duże wątpliwości, dlatego że tych filmów z gatunków found footage było już dobrych kilka od czasu Blair Witch Project. Kilkadziesiąt. No, wiesz, no to takie moje złośliwe jest. Dobrych kilka. Taki mój złośliwy eufemizm. A o co chodzi? Te, tego w kinach jest w tej chwili tak dużo, że wątpię, żeby ktokolwiek się dawał nabierać jeszcze na takie numery. To po pierwsze. Po drugie, gdyby to pozostało niezależną produkcją, i na przykład poszło jako viral w sieci. Owszem, byłoby prawdopodobne nawet, że coś takiego się wydarzyło. Można by było zbudować na tym nieskończoną ilość legend, domysłów i różnych innych rzeczy, tylko to musiałoby wtedy pozostać anonimowe i, i nie mogłoby być w tym tych kiepskich efektów specjalnych, które jednak w tym filmie występują, a nie ma ich w Blair Witch Project. Bo Blair Witch Project bazuje na takim bardziej prymitywnym podejściu do strachu. To znaczy, boimy się tego, czego nie widzimy, coś nas otacza, nie wiadomo do końca, co to jest. To zło się tak naprawdę tak, do końca filmu nie pokazuje. Tak? Nie wiemy, czy to zeskizowani główni bohaterowie po prostu siebie nawzajem wybijają, czy to powoduje na przykład to, że się zgubili w lesie i. i w, po prostu z tej paniki, że się nie, nie mogą wydostać, zaczynają świrować, jedno, drugie wpędza w paranoję, a później się wybijają. No tutaj jest troszeczkę inaczej, tak? Tu jest jedna noc, liceum, które w teorii chyba powinno być chronione, jakkolwiek... Przez jakąś, nie wiem, ochronę, kamery, policję, straż miejską, straż leśną, no cokolwiek. Nie wydaje mi się, żeby po 11 września gdzieś w Stanach Zjednoczonych istniała niezabezpieczona szkoła. Ba, nie tylko po 11 września. Przecież co chwilę... Napływają doniesienia z gazet, z wiadomości telewizyjnych o jakichś, nie wiem, strzelaninach w szkołach. Są jakieś pamiątkowe obchody właśnie ku pamięci uczniów, którzy zginęli w trakcie takiej strzelaniny. No jeżeli szkoła się zabezpiecza przed kimś, kto może wyjść do szkoły z bombą albo z pistoletem, no to chyba powinna też mieć jakiegoś ciecia od zamykania drzwi, no bo nasi główni bohaterowie do szkoły się dostają właśnie poprzez takie nigdy nie zamknięte G z zepsutym zamkiem to jest według mnie trochę zbyt naiwne no. no to jest naiwne chociaż z drugiej strony znaczy no nie było aż tyle też tych afek, zamachów i tak dalej, ale mówi się o tej panice ogólnie, o tym takim panicznym dążeniu do maksymalizacji bezpieczeństwa, więc w sumie to rzeczywiście ktoś tam jednak, chociażby na parkingu czy coś powinien tam. stać i pilnować ale nie wiem jakoś to mi szczególnie przeszkadzało, a wracając jeszcze do kwestii fan footage, to co mi przeszkadzało, to wiecie tego typu filmy są kręcone w specyficzny sposób. Mamy ten roztrzęsioną kamerę z ręki i to mi akurat nigdy nie przeszkadza. To co mnie tutaj troszkę wkurzyło, to fakt, że facet, chłopak, który jest tym głównym naszym operatorem kamerzystą Ryan on ma taką manię właśnie kręcenia wszystkiego i to chociaż to jest też pretekst tak naprawdę od całego filmu, że on tę kamerę po prostu nosi, gdzie się da, to jednak jakoś tam jest uzasadnione. Widać, że on właśnie chce kręcić wszystko, że on się bawi sam z tą kamerą w domu nawet, że właśnie jak widzi się rozmowę, to gdzieś ustawia kamerę z boku, żeby to nagrać. On ma takiego. No jest trochę niezrównoważony fiskicznie pod tym względem, ale ja go rozumiem, bo ja tak kiedyś z nagrywaniem, że wszystko nagrywałem. Nawiałem kilkaset godzin różnych rzeczy i nigdy tego pewnie nie przesłucham. Nawet nie wiem, gdzie ja to mam, czy jeszcze to gdzieś mam. Po tym względem to jest spoko, tylko że ten koleś właśnie przez pierwszą połowę filmu kręci wszystko, co się da. Zawsze szuka najlepszego ujęcia, robi to wszystko Aha. perfekcyjnie, ale tak naturalnie. Tak, że to nie jest jakoś przerysowane. A potem, jak już się zaczyna ta akcja... To są ze trzy takie sceny, gdzie dzieje się coś ważnego. Wiemy, że gdzieś tam z boku jest coś istotnego dla filmu i coś, co może zagrażać lub być może uratować życie naszym bohaterom. I on wtedy kręci stopy, tak. kręci podłogę. I to jest samo to kręcenie stop i podłogi czy ściany, no to wiecie, no nie wiem, jak biegną z kamerą, ja to rozumiem, tak? Chociaż też chyba powinni jednak sobie świecić tą kamerką przed siebie, a nie na dół. Tak. Ale powiedzmy, jeszcze biegną spoko. Ale jak jest coś istotnego, nawet w jednej scenie chyba ktoś tam krzyczy patrz, tak. patrz, a kamera nam pokazuje jakiś tam pusty kąt na podłodze. No i takie trzy momenty już sprawiają. Ja wiem, że to jest po to, żebym właśnie nie wiedział, co się tam dzieje, ale to jest wytrącają z równowagi, po prostu człowiek się przestaje skupiać na tym co się dzieje a zaczyna obserwować rogi, no. rog kamery też rockamery, właśnie. i druga sprawa jeszcze, która trochę mi przeszkadzała, jeżeli chodzi o sam Nord, to kwestia psucia się obrazu bo te kamery w filmach fan footage bardzo często no tam tu coś uderzą, tu coś innego stanie, czy jakaś zjawa przejdzie, no i ten obraz jakoś tam zaczyna się deformować i tutaj, nie wiem, może można by to jakoś uzasadnić działaniem sił paranormalnych, ale mam wrażenie, że większość tych transformacji obrazu, no nie ma jednak uzasadnienia w sensie. Obraz czasami, kamera walnie o ścianę, spadnie skądś na podłogę, w ogóle dziwne, że się jakoś nie roztrzaska, nawet, a obraz jest idealny, cały czas mamy HD. To jest dobre, tak, no bo wszystko ładnie widać na ekranie ogólnie od strony audiowizualnej. Audio tam jeszcze, może nie jakoś super, ale od strony wizualnej mi się podobał. Ale no kurczę, ten obraz nagle ci się psuje, tak po prostu masz jakieś paski czy coś, czy zaczyna ci mrugać zupełnie bez sensu. No to jest trochę no moim zdaniem nie do końca umiejętne wykorzystanie no to, konwencji. No bo ka kamera zaczyna żyć własnym życiem wtedy. I kiedy się powinna popsuć, to się nie psuje, a kiedy powinno być wszystko w porządku, to z kolei my nic nie widzimy, albo doświadczamy po raz kolejny ujęcia stóp. Hmm. A ogólnie ujęcie, jak Ci się podobał obraz w tym filmie? Scenografia cała i tak dalej. <grym> Scenografia, znaczy, ja powiem tak... E Zacznijmy w ogóle może od tego, że to wszystko się dzieje z powodu zajęć obowiązkowych, bo ten spektakl jest tak naprawdę realizacją zajęć obowiązkowych, nie wiem, z teatru, nazwijmy to tak, że jest taki przedmiot. Wszyscy, właściwie wszyscy uczniowie są w to zaangażowani, co mnie dziwi, bo wybór zajęć obowiązkowych chyba nie tak wygląda w szkole, w szkole że, że dostajemy jedne zajęcia i właściwie większość uczniów... Ale to są obowiązkowe, nie fakultatywne właśnie. No, no dobra, ale to zawsze jest kilka do wyboru, tak? Bo tam mamy... Ale nie, no, obowiązkowe to dla wszystkich. Ale... Fakultety są do wyboru, że właśnie wybierasz sobie których. No tak, ale bo to jest teatr jednak, tak? A tam mamy sportowców, matematyków. No ale to może ten kolegów takim profilu akurat, nie wiem. No i mamy tego całego Rajana, który tam jest w ogóle z dupy, bo to nie jest ani <głos> No, ja, ja powiem tak, no to jest raczej leser, tak? Koleś, który się obija, dostał kamerę i się nią zafascynował w pewnym sensie i powiedzmy, że to go, to go interesuje, tak? I to przemawia za tym, że on w, w kółko coś filmuje, no bo zobaczył, że w ten sposób może... Ingerować w tę społeczność, tak? Ludzie wreszcie zaczynają zwracać na niego uwagę, bo ma kamerę, tak? Może popsuć relacje pomiędzy e, głównym bohaterem, na przykład, a jego miłością, Pfeiffer, e, co zresztą robi w tym filmie, tak? Z pomocą, z pomocą kamery. E, może się zemścić na, na, na kolesiu, który właściwie nic złego mu nie zrobił, tak? No to jest. Ja, Jak to powiedzieć? No, Ryan i jego kamera nie pasują tam wybitnie. Nie pasuje mi wybitnie to, że e, wszyscy studenci czy uczniowie tej szkoły nagle się angażują w ten spektakl. Że w ogóle ten spektakl powstaje w 20. rocznicę, powiedzmy, śmierci Charlie'ego. I właśnie teraz przechodzę do scenografii. Duży na nacisk położyła Pfeiffer. Na to, żeby wiele z tych akcentów scenograficznych pasowało do tej pierwotnej scenografii z 1993 roku. O czym zresztą mówi, bo chwali się również tym, że udało jej się zrobić identyczny program do spektaklu i wydrukować z pomocą kolegów. Ale te dekoracje... no szubienica, okej. Okay. Szubienica to szubienica, nie przyczepię się, tak, no bo to jest kawałek drewna, wygląda jak szubienica, dobrze jest, natomiast te dekoracje są dosyć też prymitywne, jak na tak zaawansowaną młodzież, która dysponuje tak zaawansowanym teatrem właściwie, bo oni tam mają bardzo dobrze zaopatrzoną scenę z tyłu, te wszystkie sznurki, niesznurki, różnego rodzaju dekoracje, tak, można by to było zrobić lepiej to jest takie trochę na odczep się i myślę, że to ma jednak związek z budżetem też. Znaczy, tutaj, znaczy, rzeczywiście ten teatr jest epicki, tam, bo naprawdę tam jest kilka w ogóle piętek, tak. są podwieszone reflektory, inne cuda, ale bym się nie czepiał tej scenografii teatralnej pomimo wszystko, bo nie wiem, byliśmy na spektaklu śnię tutaj u nas w Nowym, no i też mają przecież zaplecze duże a używali nie wiem ziemi i łopaty tak więc no ja wiemy, to ale... może być założenie po prostu czysto tam reżysera spektaklu czy czegoś takiego a powiedz mi ta pozostała w sensie scenografia już filmowa te, ta szkoła jej wykorzystanie te korytarze no szkoła to była szkoła no myślę że to nie było kręcone na planie tylko no, w prawdziwym budynku tak mi się przynajmniej wydaje i powiem szczerze że w momencie jak oni przemierzali jakieś tam piwnice, strychy, jakieś takie dziwne opuszczone korytarze w tej szkole to mnie się przypominały moje przeżycia związane zarówno z liceum jak i z gimnazjum, kiedy trzeba było na przykład iść po coś do piwnicy albo iść gdzieś na strych i to był dobry klimat. Mnie się to akurat podobało. Chociaż no, on był dosyć szybko psuty, a ta szkoła okazała się naprawdę w pewnym momencie prawdziwym labiryntem, z, z którego się nie dało wyjść. Zwłaszcza w momencie, kiedy oni zaczęli schodzić do piwnicy tak coraz bardziej i bardziej i bardziej i bardziej i się gubili ciągle po prostu. Ja ci powiem, że właśnie ja mam problem z tym miejscem akcji powiedzmy, bo z jednej strony się to mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło, bo to niby była szkoła, tam jakieś zwyczajne korytarze, szafki, jedna sala ta z teatrem, jakieś tam zaplecze i tam kilka innych pokoików, ale ta scenografia pomimo wszystko była bardzo zróżnicowana. Tam właśnie nie było czuć nudy, bo ja się trochę bałem, że to będzie jak nie wiem, jak w piramidzie, jak yy, jako w niebie, taki na ziemi, czy nawet w Bległy Projekt, że masz cały czas po prostu to samo tło praktycznie, że tam się niewiele zmienia. Tylko biegniesz korytarzem w lewo, w prawo, czy korytarz ma trochę, nie wiem, inne kamienie na ścianach, inne drzewa trochę rosną, ale jednak jest taka monotonia w pewnym momencie. A tutaj właśnie tego nie odczułem, co mi się bardzo podobało, bo właśnie każdy korytarz jest trochę inny. Tutaj mamy jakieś szafki, tutaj mamy właśnie jakiś gabinet, tu mamy garderobę, tu coś tam, ale rzeczywiście w pewnym momencie mamy do czynienia z takim zagęszczeniem przestrzeni. Z taką strukturą przestrzeni labiryntu, co teoretycznie no, w horrorze, zwłaszcza literackim, jest często obecne i jest no, niezłym zabiegiem, ale tutaj no, chyba troszkę rzeczywiście przesadzono, bo no, ci studenci, właściwie uczniowie tam się naprawdę gubią w tej szkole, a oni są tylko w jakimś tam odciętym wycinku tej szkoły. Oni biegną i biegną i biegną. Idą w lewo, idą w prawo. To może być jakieś tam działanie sił nadprzyrodzonych, które modyfikuje przestrzeń. Wtedy to ma sens. Ale pomimo wszystko, no w pewnym momencie my też nie wiemy tak naprawdę, gdzie, kto pobiegł. I jest takie... To jest niedługa stopensja, ale miałem taki jeden mąż, tak chwila. On nie był gdzieś indziej. Przecież tym korytarzem to oni doszli do tam jakiegoś no tego i tego biura teraz jest w jakichś właśnie podziemiach i znaleźć jakieś ukryte pomieszczenie No troszkę tutaj przekombinowano może ale pomimo wszystko ja bym dał tutaj plusika za to, że no to jest jednak kreatywne, że jest, to nie jest właśnie ten sam korytarz w lewo, w prawo i dwa inne nakrzesz, tylko że tych pomieszczeń jest dużo i to się dobrze ogląda innym słowem ktoś się namęczył po prostu żeby znaleźć dobry set na, na tą całą okazję bo no, nie wydaje mi się, żeby to było kręcone w przypadkowej szkole. Musieli to jednak jakoś wybrać. tak? I tutaj faktycznie zasługi się należą temu, kto jest za to odpowiedzialny. O ile to była prawdziwa szkoła, no bo jeżeli się później okaże na przykład, że nie, że to jednak był plan i że w szkole tylko częściowo kręcili ujęcia, no to jednak... Powiedzmy, że... Ja myślę, że oni nie mieli kasę na plany, skoro oni to robili no, wszystko taką ekipą. Na pewno nie. To musiało być w jakiejś szkole i, i dobrze że tak wyszło, bo wyszło dużo, dużo lepiej. I powiedzmy jeszcze co powiesz o aktorstwie, bo ja dzisiaj przeczytałem całkiem sporo negatywnych opinii dotyczących aktorstwa. Ale odnośnie aktorstwa w szubienicy to tak. znaczy negatywnie? Ha, no powiedzmy, nie było, powiedzmy tak, nie, to nie było jakieś Strasznie kiepskie aktorstwo, no, było takie, jakie powinno być względnie przy found footage, tak? To znaczy... No właśnie, ono było bardzo naturalne i no. dobre. Nawet dzisiaj oglądaliśmy trailer i tam jest taka scena, w której ta nasza trójka bohaterów zmierza do szkoły i dziewczyna jest dwóch chłopców i dziewczyna i potem dochodzi do nich czwarta dziewczyna, i jedna dziewczyna się potyka na schodach. All right, all right, all right. Yeah. I gdy oglądałem film, to pomyślałem sobie, po co ona się potyka? Czy w każdym korytarzu muszą się potykać? A teraz doszedłem do wniosku przy oglądaniu trailera, że to chyba był przypadek, że oni po prostu kręcili tę sekwencją, że biegną z kamerą do szkoły i ona się potknęła tak po prostu. Ona nawet tam rzuca, jest coś w stylu fakt, czy oh my god. I to nawet fajnie wyszło, tak naturalnie. Tak, no do, do pewnego momentu to aktorstwo jest niezłe, natomiast później to trochę psuje scenariusz, kiedy w szkole nagry pojawia się Pfeiffer. Bo, no, ona się stara zachowywać niby normalnie, ale, no, to, to, powód pojawienia się jej w szkole, to znaczy sposób, w jaki ona to uzasadnia, mówiąc, że zobaczyła e, samochód głównego bohatera na parkingu, no, jest taki trochę strzelony od czapy. Tak, bo mamy dziewczynę, która tam dochodzi do tej ekipy, ale to też pod koniec jako taką ma sens, ale to jeszcze może przedyskutujemy w strefie spoilerowej. Ale ogólnie przeszkadzało Ci to aktorstwo? Nie, jakoś specjalnie nic mnie nie rozdrażniło tam. Mnie też nie i wręcz ja jestem zdania, że to aktorstwo było lepsze niż w wielu filmach z normalnymi aktorami w sensie takimi, bo tutaj to są debiutanci, tak jak mówiliśmy. Ludzie, którzy ewentualnie w jakiejś tam krótkometrażówce wystąpili i tyle. I to wypadło bardzo dobrze, właśnie naturalnie nie było słychać, że to są teksty mówione. Była też różnica, bo tam mamy kilka scen z przedstawienia. I jest tak. różnica pomiędzy tym, jak oni mówią jako osoby grające w teatrze, tak. a jest różnica pomiędzy tym, jak oni rozmawiają tak po prostu między sobą. Dobrze reagują w sumie na zagrożenie w miarę, w sensie ten ich strach jest naturalny. Jeżeli oglądaliście teaser trailer, taki z czerwonym tłem i dziewczyną przy schodach, to, chociaż to stan nie jest jakoś... No nie jest to Stanley Kubrick, prawda? <laughs> nie jest jakaś niesamowita, to jest niezła. I została zrealizowana też bardzo dobrze. I aktorstwo dziewczyny, która jest totalną amatorką, która jest córką amatora reżysera, tak no ja jestem bardzo zaskoczony bo do aktorstwa bym się nie doczepił nawet gdybym nie wiedział, że to debiutanci a teraz jeżeli wiem, że to ludzie, którzy pierwszy raz coś takiego robili wiemy nawet teraz, przed chwilą próbowaliśmy nagrać zajawkę okay. i robiliśmy chyba 40 podejść bo najpierw to ktoś źle tekst przeczytał, to ktoś się zająkał, to coś za okna trzasnęło, potem się śmiał, jak się zaczęliśmy śmiać zresztą w bloopersach, bo słyszycie to nie mogliśmy przestać i to nie jest proste, a tutaj to wypadło bardzo dobrze. Tak, no trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że główny bohater musiał grać dzieciaka, który nie potrafił grać w tej sztuce, także no, trzeba być niezłym aktorem, żeby umieć markować właśnie kiepską grę, tak? I to jest w ogóle... Człowiek się wcielił tak jakby no, no, w, po w podwójną rolę, bo nie dość, że grał studenta, to jeszcze musiał zagrać kiepskiego aktora studenta przedstawieniu. Tak? I emocje też całkiem nieźle odgrywali. No to jest, to są młodzi bohaterowie tak? i ktoś mógł powiedzieć, że coś tam było nie do końca wiarygodne, ale z drugiej strony młodzi ludzie, jeżeli chodzi o emocje, reagują w tak dziwne sposoby, że moim zdaniem to tu wszystko było no, dobrze pokazane. I jeszcze jedna istotna sprawa. Mamy tutaj powiedziałeś, że to jest trochę slasher, jeszcze tutaj nie do końca, bo też mamy mało tych ofiar, tak? To jest właśnie fan footage, taka trochę niby ghost story, później pojawia się ten motyw taki trochę ala la slashera, ale ten nasz główny antagonista, co o nim myślisz? Bo jest taki zamysł ogólnie, bo film się bardzo dobrze sprzedał, Warner Bros. ogólnie ostatnio bardzo dobrze zarabia na różnych filmach i zamierza pakować kolejne pieniążki w kolejne serie i jest taki plan nawet, by być może tworzyć kolejne części Słuczłobienicy właśnie z naszym głównym antagonistą z naszym Charliem Grimmel który no właśnie jak Ci się podobał? jest straszny? nadaje się? na taki symbol kolejnych filmów? No ja, ja powiem tak, nie dziwi mnie to że postanowili zrobić z tego serię, jeżeli film w pierwszym miesiącu tak naprawdę niecałym wyświetlania zarabia 22 miliony, a budżet miał 100 tysięcy. Mm -hmm. Natomiast tu wydaje mi się, że troszeczkę na siłę się próbuje zrobić z biednego Charlie'ego legendę, dlatego, że gdzieś tam w jakichś recenzjach, gdzieś na portalach możemy przeczytać, jak ludzie producenci czy, czy, czy scenarzyści stawiają Charlie'ego Grima obok Frediego Krugera, Jasona Voorheesa na przykład i e, robią z niego kolejną ikonę horroru, która posługuje się swoją charakterystyczną bronią, czyli sznurkiem z pętelką. Stryczkiem. Stryczkiem, tak. Czyli sznurkiem z pętelką, inaczej, inaczej mówiąc. No tak, no on ma, ma stryczek, no ale... Co z tego może wyjść? To znaczy, jak bardzo, jak daleko możemy się oddalić od szkoły w kolejnych filmach? Albo jak bardzo możemy się cofnąć w przeszłość? Bo ja w tej historii nie odnajduję ani żadnego głębszego backgroundu, z którego by można było robić prequelę. No, ona jest dosyć prosta tak, w gruncie rzeczy. Tak. Ani też nie widzę przyszłości, żeby, nie wiem, on miał się przemieszczać po szkołach w Ameryce i co miałby robić. Znaczy, każdy z, Każda z ikon horroru ma swój konkretny cel. Jedni tak. zabijają czy liderki, inni zabijają autostopowiczów, czy, czy kierowców, nie wiem, autobusów, samochodów. A on co miałby robić? Zabijać dzieciaki, które grają w przedstawieniach? No trochę to jest naciągane. Znaczy właśnie ja myślę, że być może w przypadku ewentualnych sequelów, prequelów, czy co tam powstanie... No, ludzie odejdą po prostu od tego oryginału i dorobią jakieś nowe historie, bo rzeczywiście to jest taka w miarę spójna, zamknięta historia. I chociaż... Czy spójna, to jeszcze przejdziemy do Spoko. W każdym razie sam Charlie mnie się podobał Oj, widzimy go przez bardzo krótki moment w filmie, dosłownie tam tak z bliska i bardziej dokładnie to jest chyba tylko kilka sekund ogólnie jego działania obserwujemy w sumie może przez ja wiem, dwie minuty jakby zebrać wszystkie jego pojawienia się choćby na chwilę pomimo wszystko jest, jest klimatyczne rzeczywiście, no jakby miał zabijać stryczkiem w każdym filmie no to byłoby to też nudne tak, bo to jest no powiedzmy sobie szczerze, SQL ma być więcej, mocniej, bardziej, tak. a jak można więcej, mocniej, bardziej zawileć przy pomocy stryszka, musiałby nim chyba nie wiem, głowy urywać czy coś w każdym razie, pomimo wszystko on wygląda nieźle ma fajny strój, fajną maskę czy jest ikoniczny w jakiś sposób, tak, ale no nie wróżę mu takiej kariery jak, nie wiem Jigsawowi właśnie, Jasonowi, Frediemu Leatherface'owi czy komukolwiek innemu z tych takich postaci ważniejszych ja o nim myślę jako o takim cukierkowym trochę bohaterze horroru. Cukierko. To znaczy, on dobrze wygląda. Ma, miałby potencjał, bo kostium był naprawdę dobrze zrobiony i maska kata wygląda świetnie. Natomiast, no za bardzo go związuje to przedstawienie, tak i za bardzo go związuje w ogóle ta fabuła filmowa. No, to jest właściwie bohater, który już opowiedział swoją historię w tym filmie lepiej lub gorzej i nie ma sensu tego kontynuować dalej, moim zdaniem ale kontynuacja pewnie będzie Dobra, to myślę, że na razie podsumujemy powiedz ogólnie no czy polecasz, czy odradzasz, czy warto iść do kina, czy warto nie wiem, zakupić DVD no tak, bo czytaliśmy wcześniej e, z Szymonem e, taki, takie plotki na temat tego, że z filmu zostały wycięte pewne fragmenty, które później trafią na DVD, release i jakiś Blu-ray, tak? Natomiast ja tak się zaśmiałem, bo właściwie ciekaw jestem, co wycieli, skoro zostawili na przykład te długaśne fragmenty, gdzie obserwujemy tylko kąt pokoju albo na przykład czyjeś nogi, tak? I co tam właściwie mogło być ważnego w tak zamkniętej historii, że jeszcze można to było gdzieś wyciąć i, i, i później dodać na DVD? Jeżeli chodzi o moją ocenę tego filmu, ja powiem tak. Do kina? Nie. Obejrzeć sobie w domu? Nie wiem, na DVD, jeżeli dodadzą to kiedykolwiek do jakiejś gazety? Owszem, proszę bardzo. Albo jeżeli będzie, nie wiem, w VOD za 9 złotych? do wypożyczenia, proszę bardzo. Można obejrzeć. Natomiast, no, nie jest to jakiś hit. A w jakiejś skali też chcesz dać ocenę? Nie wiem, 1-10, czy nie? Ja, ja bym po powiedział tak, no, ten film, no, ujdzie. Powiedzmy, że to jest takie takie 4-3, no. 4 3. Rozumiem. Właśnie ja początkowo byłem dość, znaczy sceptyczny, sceptycznie miałem mieszane uczucia. I też myślałem o ocenie, nie wiem, 4, 5, bo to jednak taki w pewnym sensie średniak, do tego było tych kilka elementów mniej ale po namyśle stwierdziłem, że jednak może warto by podbić odrobinę tę ocenę, zwłaszcza, że no dowiedziałem się teraz o tym, że jest to film debiutantów. I powiedzmy sobie szczerze, gdyby to oceniać w kategorii debiutu, no to można by celować bardzo wysokie. Ja tutaj dał jakąś, nie wiem, dziewiątkę może nawet, czy... Nie wiem, czy dziesiątkę, bo jakieś tam błędy były. Chociaż może i dziesiątkę, bo kurczę, jeżeli ci ludzie naprawdę, nie wiem, nawet są po filmówce, ale jeżeli to jest ich pierwszy film i nakręcili coś takiego, to to jest niesamowicie profesjonalne, dobre i wróży im naprawdę są karierę. Mam nadzieję, że dalej będą się trzymać właśnie filmów grozy i że z biegiem czasu będą robili jeszcze ciekawsze, lepsze rzeczy jeżeli jednak patrzeć na to w kategorii ogólnie filmów filmów grozy to pomimo wszystko nie wiem piątka, szóstka myślę, że szóstkę ewentualnie mógłbym jeszcze dać może 5,5 by było najlepiej ogólnie pomimo wszystko do kina może i nie idźmy, ale jakieś DVD czy coś myślę, że można sobie spokojnie nabyć to nie jest nic nowego nic szczególnie odkrywczego, ale mamy jakąś tam spójną na razie, w miarę spójną przejdziemy później tak. zamkniętą historię mamy nie najgorsze found footage choć z kilkoma błędami tego nurtu mamy dobre aktorstwo bardzo fajne scenerie niezły montaż scenariusz bardzo pretekstowy ale jakoś tam można go kupić i myślę, że na razie żegnamy się ze wszystkimi którzy nie lubią spoilerów a wszystkich, którzy film widzieli, zapraszamy jeszcze na krótką dyskusję Yay. ze spoilerami. Yeeeey. Alright, here's the stage. Let's do what we came here for. For you, sir. Who the hell would be here? Hello? Charlie Grimm will die after a prop malfunction during the high school's presentation of the gallons. What's going on? There's no tape in here. Someone died in the school? Charlie. What is happening? It's Charlie. He's real. Uwaga! Spoiler! Witamy Was w strefie spoilerowej. Teraz możesz powiedzieć co nieco o tej spójności na przykład. Znaczy tak, mnie w ogóle nie gra główny wątek. To znaczy, nie, postać rozumiem, owszem. Mamy tego Charlie'ego, który to nieszczęśliwie ginie w 93 roku na szubienicy, tylko. I tu wyjaśnijmy, o co chodzi w całej intrydze o to że 20 lat temu mieliśmy to przedstawienie i Charlie'ego główną rolę miał odgrywać ojciec Risa, tak. czyli chłopaka, który aktualnie w czasach współczesnych gra Charlie'ego. Ojciec Risa miał grać, ale zrezygnował tam w ostatniej chwili i wtedy zastąpił go właśnie Charlie, który miał grać kata. Miał kostium kata, ręcznie szytą i dopasowaną do jego twarzy wyglądu maskę ale dostał tę główną rolę, zagrał, doszło do nieszczęśliwego wypadku, coś w tej szubienicy zaszwankowało i no, Charlie powiesił się i zginął na miejscu. Teraz, 20 lat później, okazuje się, że jego ówczesna partnerka sceniczna, jak się dowiadujemy, także życiowa, cały czas żyje, obserwuje przebieg tego nowego spektaklu, jak ktoś tam wszystko rozgrywa. Jej córka, teraz ma odgrywać tę rolę, którą ona odgrywała przed laty, czyli główną rolę żeńską. Tylko my tego nie wiemy do samego końca. Tak, tak. tak. I to jest właśnie Pfeiffer, która wraz z Risem no, odgrywa te dwie główne role. I mamy ducha Charlie'ego, który chce wykończyć Risa chyba w ramach zemsty za to, że przed laty jego ojciec zrezygnował i w... na skutek tego Charlie zagrał i Charlie zginął. Motyw tej zemsta, że to jest w jakiś sposób mnie się to spodobało, że właśnie jest ta zemsta, że mamy tę y, córka kobiety gra jej rolę, syn faceta gra jego rolę dawną, jak gdyby. Jakoś tam mi się to wydało spoko, ale jak wejdziemy w jakieś rozmyślenia na tym, to nie ma sensu, bo to nie jest wina ojca Risa, że szubienica zaszwankowała, Oczywiście. że tam ten koleś zginął. Ja mam w ogóle pierwsze podstawowe pytanie. To takie, bo mamy tę szubienicę. Mamy tą ten akt śmierci e, bohatera spektaklu ja nie wiem, kto to zaplanował jak oni to zaplanowali, to znaczy co się miało stać w momencie kiedy mieli go wieszać, bo chyba ten ta zapadnia i tak by się opuściła tak? znaczy on nie był zabezpieczony żadnymi sznurkami, czy nie wiem jak to miało wyglądać właściwie bo zapadnia i tak by poszła on i tak by spadł Tylko co? No jak? Znaczy, no Tesla jest... się miała rozwiązać? Czy co? Czy jak to miało być? O tego też nam nikt nie tłumaczy no. znaczy, Mnie się wydaje, że to miało być, miała być Scena powieszenia i śmierci tylko, że to rzeczywiście nie jest wyjaśnione, bo nie wiem, jaką cholerę w teatralnej, licealnej yy, w szubienicy ktoś robi zapadnie. Tak? Jeszcze gdyby tam był jakiś schodek, że ktoś, nie wiem, właśnie daje krok w tył i udaje, że wisia, tak naprawdę stoi na jakimś taboreciku czy na czymś spoko, Tutaj to nie jest wyjaśnione. Ale większym problemem jest to, że właśnie nasza trójka, czyli RIS, oraz jego kumpel Ryan i dziewczyna Ryana Cassidy, udają się bezniszczyć scenografię. I tam, no. już jak już wspomniałeś, pojawia się nagle znikąd Pfeiffer uh -huh. i mówi, że zauważyła zaparkowany samochód Risa, uh -huh. no i przeszła sprawdzić, co się dzieje. Do szkoły. Zamienięte. tak I chwilę potem ta szkoła, te jedyne drzwi, które były uh -huh. niby cały czas otwarte, nikt się tym nie przejmował, bo czym miałby się przejmować. Najwyżej ktoś wejdzie i wykradnie wszystko z garderoby teatralnej i kostiumy pewnie za wiele Tak, No to jest amerykańska szkoła. Stamtąd można wynieść wiele rzeczy. Na przykład komputery. Ale nie wszystko inne było zamknięte, tylko teatr był otwarty. Ale, no nieważne. Pojawia się Pfeiffer i znaczy, to by przeszkadzało w ogóle to, że ona się pojawia. No to, bo to jest idiotyczne. No. Jest środek nocy. Trójka ludzi wybiera się po, do szkoły po to, żeby zniszczyć dekorację. Mają tajny plan. Wchodzą tylnym wejściem i nagle wychodząc od strony widowni, trafiają na dziewczynę, która jest częścią obsady tego przedstawienia. No ale znajduje się w tej szkole w środku nocy. No co ona tu przyszła robić? I przede wszystkim co to znaczy, że zobaczyła samochód zaparkowany na parkingu? To znaczy co? Mieszkała na tym parkingu? Koczowała? Może, może pilnowała parkingu zamiast pilnować szkoły? No nie wiem. No. Znaczy w sumie to rzeczywiście może mieszkała w pobliżu szkoły, ale to powinno być wyjaśnione jakim, co się tam znalazła? ale to jest nic. Najdziwniejsze jest to, że ta dziewczyna działa, znaczy ona właśnie wraz z matką pomaga jak gdyby Charlie'emu się zemścić i wykończyć całą trójkę swoją drogą. To też ciekawe, że zabija całą trójkę, nie tylko Lisa. I to jeszcze zabija w taki bardzo teatralny sposób, o czym jeszcze za chwilę. Ale to jest jak gdyby wielki plan, że oni mieli się tam znaleźć i tak dalej i ten Charlie w tej właśnie szkole, na tej scenie miał ich dopaść a przecież do cholery nikt nie wiedział, że oni tam przyjadą. Na pomysł wpadł Ryan i to wpadł e, kilka w godzin chwili, wcześniej. Tak. tak, słuchaj, jutro jest premiera, chodź dzisiaj, zniszczymy tę scenografię, będziesz miał to z głowy. Nie, nie, Ryan, nie róbmy tego. Ja muszę zagrać, nie mogę zawieść tych ludzi. ale tam spoko, zobacz, będzie fajnie. No dobra. I, I skąd ona o tym wiedziała? A to wszystko wygląda by było zaplanowane, matka tam się pojawia w finale, duch właśnie działa, wszystko jest tak, jakby to był wielki plan Pfeiffer, i matki i a to był zbieg okoliczności. I dlatego jak wchodzimy w szczegóły, to... w analizę, to, to się trochę rozpleja. No, pomijam jeszcze fakt, że Pfeiffer mogła podać każdą inną wymówkę. Na przykład powiedzieć, że, nie wiem, ćwiczy do późna, bo się stresuje przed e, następnym występem, ale nie. Ona zobaczyła samochód. Nieważne. W ogóle, jeżeli chodzi o postać Pfeiffer, to tak. Ona jest córką dawnej miłości Charlie'ego. Ale ile ma lat? Właściwie, bo te wydarzenia się rozgrywają 20 lat po śmierci Charlie'ego, czyli w 2013 roku. Charlie umiera w 1993. To znaczy, że żeby to była córka Charlie'ego, to musiałaby mieć 20 lat. Tak, skoro ma 20 lat, to czemu jeszcze chodzi do szkoły? Nie ma 16, jak to chyba jest powiedziane. No właśnie, o to chodzi. No to właściwie ma 16, to znaczy co? Urodziła się 4 lata po śmierci Charlie'ego, więc kto jest jej ojcem? Może o tym będzie sequel albo piekła. No właśnie, te, właśnie tego się boję, bo jeżeli się... Ok... Znaczy, różnie to można uzasadnić. Fanatyk zjawisk paranormalnych powie, że zły duch, nie wiem, jakąś... Ciąża z duchem te kwacz, lata. Tak, że ktoś zapłodnił po prostu tamtą, tamtą babkę i stąd się wzięła Pfeiffer na świecie. Słuchaj, ale to w sumie jest możliwe, bo ty chyba nie słyszałeś tego podcastu, ale ja z Mandą mawiałem powieść... Guggenlotnie mówiąc, powieść Kto zabija najsłowniejszych amerykańskich pisarzy i tam jest mowa o zajściu w ciąże, w stanie o, -O out of body Experience. więc wiesz wszystko jest możliwe i tam jeszcze urodził się człowiek jaszczur i tak dalej no dobra, ale Bóg... on ma, ona ma 16 lat, a jeżeli nie ma 16 lat to ma 20 i chcecie mi powiedzieć, moi mili państwo że ona 4 lata kiblowała specjalnie w szkole, no. po to żeby zaczekać na Riza, aż tam przyjdzie i właściwie dlaczego y, Duch Charlie'ego mści się na Rizie, a nie na na przykład jego ojcu, albo na przykład na tym, kto zbudował szubienicę, czy reżyserze. Czy reżyserze. W ogóle dlaczego w szkole, w której doszło do takiej tragedii, w 20, w 20 rocznicę śmierci ucznia organizuje się remake tego, tego przedstawienia. I nikt nie Którym wspomina zwinął, o tej tragedii, tak. tylko tak po prostu. Tak. No, to... Znaczy właśnie to jest ten problem, że tutaj wszystko jest pretekstowe. Tak naprawdę ten chłopak ma tę kamerę, bo ma i kręci absolutnie wszystko i powiedzmy sobie szczerze, jedziecie z kumplem popełniać przestępstwo wandalizmu, za którym zostaniecie jeżeli ktoś się wyda, zostaniecie zawieszeni w prawach ucznia, wywaleni na zbity pysk ze szkoły, nie dostaniecie się pewnie do żadnej innej szkoły Wywalą Was drużyny sportowej, no właśnie, no z całej szkoły po prostu wszystko Wam przepadnie, jeszcze pójdziecie do, być może trafcie do jakiegoś poprawczaka czy czegoś takiego. Będziecie musieli zapłacić za zniszczenie zapewne nietaniej scenografii teatralnej, a nawet jeżeli była tania, no to już na pewno szkoła to tak załatwi, że będzie droga w czasie tak. procesu. I co? Bierzecie kamerę i kręcicie wszystko, żeby wiedzieć czego były dowody, że wszystko zniszczyliście. No, po, pomijamy jeszcze fakt, że Ryan się w międzyczasie mści na jednym z członków obsady tego... tego nie szkoda. to członek obsady się na nim myśli. Nie, on się mści później w tej szkole, jak to nie przychodzi. A, tak. Zamienia tak. ubrania na mniejsze i w ten sposób zostawia swój podpis prawie, że no wizytówkę, tak? Hej, byłem tu. To ja jestem pewnie odpowiedzialny za wandalizm, za, nie wiem, zniszczenie szafki i za podmiankę strojów, no bo to chyba by było zbyt oczywiste. Tak, tak. ogólnie wszystko kręci też, na przykład, gdy mamy taką bardzo intymną, prywatną rozmowę między Riesem a Pfeiffer, to też stawia kamerę obok i tam ci niby nie skumali, że kamera świeci na nich, miga lampka i że koleś nagrywa ich bardzo prywatną, intymną rozmowę. Dlatego, no, to wszystko jest no, dodatkowo w ogóle postać Ryana stanowi tak naprawdę zapalnik w, późniejszym, w późniejszych częściach filmu, no bo on swoimi słowami prowokuje Charliego do tego w ogóle, żeby on zaczął atakować, bo niby bez tego Charlie może by i oszczędził Ryana i jego dziewczyna, a zajął się tylko Rizem, ale to też jest takie no... W ogóle on robi mnóstwo nieuzasadnionych rzeczy, na przykład... Nie wiem, jesteśmy zamknięci w szkole. Grozi nam jakieś niezidentyfikowane niebezpieczeństwo. Co robimy? Chodzimy na drabinę. Bez żadnego zabezpieczenia, tak? No. Pff. Znaczy, Bagajan jest najpierw takim trochę coming relief, Później znowu staje się tym takim odważnym, który prowokuje zło. Znaczy, te jego role jakoś tam może i są zasadne, tylko że to wszystko jest jak ja, rozszczepienie jaźni no po prostu. po prostu widać, że to wszystko było napisane, naciągnięte w ten właśnie sposób, by osiągnąć ten konkretny efekt do samego by doprowadzić tę akcję do końca by zastosować ten fan footage ale jakby podzielić ten film na części pierwsze na poszczególne składniki no to one nijak się nie mają do siebie nawzajem i mamy właśnie ten finał i finał yy, no Niby nie jest zły, bo na końcu przeżywa oczywiście tylko Wiz i Pfeiffer. I najgorsze jest to, że to może, w sumie wyszło klimatycznie, tak? I oni odtwarzają scenę. Ostatnią scenę z przedstawienia. Tak, właśnie tę, w której kiedyś Charlie zginął. Hmm. Taką sekwencję, i znowu wchodzą w rolę aktorów. I to pod pewnymi względem to było super. Tak, myślę, na papierze to musiał musiało wyglądać niesamowicie. Mamy aktorów, fan którzy wcielają się w aktorów, którzy odtwarzają rolę aktorów sprzed 20 lat. Mhm. I to wszystko w ramach tej klątwy, ten mhm. duch tam działa. I ten chłopak ma wejść na szubienicę i właśnie nie wiemy, że się, czy zginie, czy może on w ten sposób odkupi swoje winy, mhm. jeżeli się tak poświęci. Czy może jednak ten duch go zabije, czy może ta szubienica go zabije. No tam można to bardzo dobrze rozegrać. Ale nie wiem, jak ty, ja trochę Przestałem odczuwać to napięcie, bo chwilę przed tym mamy akcję, że Reese wybiega ze szkoły i gubi Pfeiffer po drodze, chociaż chwilę wcześniej właśnie nawet za to ręce. Ale ten idiotyczny moment właśnie, przecież to jest wiadomo było. Znaczy ja, tak, wiadomo było przede wszystkim, że do tego dojdzie na sekundy przed tym zajściem. I co za idiota, aby się. Cofał tam zamiast po prostu wezwać pomoc, ale on wbiegł z powrotem. No to jest idiotyczne. Tak, nawet. i jeszcze on wybiega, i to jest chyba najgorzej zagrana scena w całym filmie, bo kolej wybiega, zgubił swoją dziewczynę, swoją miłość no. aktualną. Wybiega przy szkoły, jest wolny. Aha. Może właśnie wezwać pomoc, może uciekać po prostu, a on tak się rozgląda: wybiec, w szkołę, znaczy patrzy na drzwi do szkoły. Może się cofnąć, wybiec? Może się cofnąć, a cofnę się. I on się cofa i dopiero potem mamy tę scenę na scenie i to tak mnie wybiło, że na tej, jak już doszło do tej niby najbardziej klimatycznej sceny, ja sobie pomyślałem, on nie mógł wcześniej jej zagrać, bo nie znał tekstu, tam był taki trochę sztuczny, a teraz oczywiście gra bardzo dobrze w tych nagwach. Aha. i tak się śmiałem, że w parodii ktoś mógłby wejść na przykład ten nauczyciel ich i no bravo Riz w końcu się nauczyłeś, Kolejne dwie osoby musiały zginąć żebyś nauczył się swojej roli no i niestety w finale też mi fanfutycznie zagrało, bo ja odniosłem wrażenie że tam mamy dwa ujęcia z dwóch różnych kamer, których nie było w filmie, których nie było prawa to się zgadza, owszem. Niby są głosy, że mamy ujęcia ze sceny, że to matka filmuje, ale ta matka... Po co matka miałaby filmować, mieć kamerę tam na tak, miejscu? Tak, wpadła no? sobie do szkoły, nie, bo to wszystko było zaplanowane, a przecież nie było... Tak. To, że jeszcze matka się pojawia, to tam pół bied... Ale na pewno nie z kamerą, no ludzie. I jeszcze mamy jakieś drugie ujęcie, mam wrażenie. Ja I... powiem tak, jeżeli Charlie mógł 4 lata po swojej śmierci kogoś zapłodnić, to pewnie mógł <śmiech> tak. i użyć tej mocy to nakręcenia tej finalnej sceny. No ale cóż. Hmm. No i właśnie teraz się trochę <śmiech> poznęcaliśmy. Ale no pomimo wszystko, jak na debiutancki film, to... No to są głupoty, tak? Ale to jak się to ogląda, to to w miarę gra. Dopóki no. tego tak nie analizujesz. Tak, powiedzmy. No ale ten film też sobie można obejrzeć właśnie ze względu na to, żeby powyszukiwać takich głupotek, bo tam jest na przykład scena w piwnicy, po której chodzi Ryan i Ryan znajduje nadpitą ciepłą kawę i nadgierzioną kanapkę. I się zastanawia, czy woźny jest w szkole. No. A, no. Dzień dobry. No po prostu... Znaczy tak, ale właśnie jak już tak się zagłębiasz dalej, to, to, to ten film się rozpada, bo na przykład tak. tam też jest obok pomieszczenie, w którym jest jakiś stary telewizor, na którym ktoś ogląda te nagrania sprzed twój No tak. przepraszam, to co matka, to ja w domu zresztą, jak wiemy później, też to ogląda w kółko z córką. Potem w szkole też ma jakąś piwniczkę gdzieś tam i tam też ogląda cały czas te stare taśmy i materiały z wiadomości. Tam jest kilka takich elementów totalnie od czapy. Ale ja o to na przykład nie pamiętałem, dopóki teraz nie zaczęliśmy wchodzić w te szczegóły. W czasie seansu jakoś tak to pojawia się i znika, jakoś leci. Pomimo wszystko mocno nie przeszkadza. Mam takie wrażenie. Powiedzmy, no tak jak mówię, ten film ujdzie. To jest rzecz dobra do obejrzenia w domu, na pewno nie w kinie. Można zaprosić znajomych, trochę się pośmiać jak się człowiek bardzo mocno chce skupić, no to może szukać tych różnych pierdółek, które się tam pojawiają właśnie takich dziwacznych od czapy, a jak się nie chce skupiać to też nie musi, no i... Ale można też chyba, w... tak jak nie wiem, usiąść sobie w pojedynkę, czy w dwie osoby w sensie nie do piwka, ale tak bardziej dla klimatu i też jakoś tam przejdzie średniak Tak, ale o, ile przejdzie. o ile później się obejrzy coś lepszego, to owszem no. bo to jest, taki do... to jest taki fajny wstępniak Właśnie na, na sam początek. Na sam początek maratonu on się na przykład nadawał, tak? Bo trochę hmm. rozkręcał akcję. No, to było trochę tak dynamiczne. Ani nie zawyżał ani nie zaniżał poziomu. Tak, tak. No dobrze, to myślę, że na dzisiaj będziemy kończyć. Jeżeli oglądaliście szubienicę, to dajcie znać, jak wam się podobało. I zarówno właśnie jako ta konwencja fanfutus, jak i ogólnie. Czy się przestraszyliście, czy nie, czy podskoczyliście na scenie, gdy ten Ryan robi jamskersa dla jaj w swoim domu, swoją drogą się, nas to nie ruszyło, tylko ten koleś obok mnie tak wyskoczył na tej scenie Twardio. że to było niesamowite no i co, dzięki ci serdeczne za rozmowę ja też dziękuję wam kochani, życzymy klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście A już za tydzień kolejny na po Witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę otworzyć podręczniki na stronie 2006. Kino gatunkowe pod rozdział Sleszek. Może Pan podtworzyć stronę? 2006. Dziękuję. Tematem dzisiejszych zajęć będzie sztuka przetrwania w obliczu zagrożenia ze strony seryjnego mordercy. Pozwolimy sobie na małe studium przypadku. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Organizujecie Państwo przyjęcie z okazji dajmy na to obrony pracy magisterskiej. Przed domem zjawia się Lestie Nielsen. Co Państwo wówczas... Oklas... Słucham? Leslie Vernon, a powiedział Pan Nielsen. Tak, tak, tak. Przepraszam, oczywiście. Przed domem zjawia się lesni wegnon. Co Państwo wówczas robicie? Wywalam dziewicę za drzwi i chowamy się w szafie. Doskonale. A jeżeli w pobliżu nie ma ani szafy, ani dziewicy? To śpieszamy dziewięć przyrośni i biegniemy przed siebie aż do wschodu słońca. Doskonale. Widzę, że odrobiła Pani pracę domową. W związku z tym powiedzmy, że zwalniam Panią z egzaminu końcowego i zapraszam do nawiedzonego podcastu. Nie nauczyłeś się tekstu? No nie całego. No to kaplica. Chyba szybienica. <grywa> <grywa> Cały co <czas> zamominam. <grywa> to kaplica to już brzmi tak ostatecznie. <grywa> Jezu, masz to coś tu jest zaraz nas dopadnie. Być albo nie być. o to jest pytanie. Co, Szekspir? Tak, jest coś butwiejącego w państwie duńskim. Trzyma, co ty? To może inaczej. Bedwulf, czemuż ty jesteś bedwolf? Wyrzeć się swego niku, rzuć tę nazwę. Mamże przemówić, czy też słuchać dalej? Nazwa twa jest mi nieprzyjazna. <śled> <śled> <śled> <śled> No bo nazwa twa <laughs> tylko jest mi nieprzyjazna. Shakespeare, You do... You know. Szekspir <laughs> zrobiłeś tu źle. Nazwa twa jest tylko mi nieprzyjazna. No bez sensu. Nazwa no no bo... twa tylko jest mi nieprzyjazna. To nie jest wina Szekspira, tylko dziwnego tłumaczenia. Mamże? Ma... Mamże? Dobra. Jezu, Szymas, to coś tu jest zaraz nastopadnie. Być. Albo nie być. Oto jest pytanie. Co, Szekspir? Tak. Jest coś butwiejącego w państwie duńskim. Szymasz, co ty? To może inaczej. Bedwulf, czemuż ty jesteś Bedwulf? Wyrzecz się swego wieku. <grym wierzyma> wieku. To do Pfeiffer chyba hahahaha To poc ciebie Trzy godziny dalej? Tak, tej... <śmiech> ujęcie trzecie Jezu, Szymas, to coś tu jest, zaraz nas dopadnie <śmiech> No co jest, no? Szekspir Shakespeare nas dopadnie <śmiech> Ja się tu wczuwam Jezus, to coś tu jest, zaraz nas dopadnie. Być. Udusimy się tutaj, zanim to skrycie. Jezu, Jezus, to coś tu jest, zaraz nas dopadnie. Co ci się stało? <śmiech> Mam ten śmiech w Dobra, to no może się Są wyśmiej, no nie wiem, wykrzyk. Dobra. Być albo nie być, o to jest pytanie. Być albo nie być, o to jest pytanie. Być. Coś tam, coś tam, nie pamiętam dalej. Jezu, Szymas, to coś tu jest. Zaraz nas dopadnie. No nie to Nie wierzę. Jest coś bufującego. Nie, no. Jak się może odwrócę, nie będę do wtedy ale nie będziemy mnie słuchać wtedy. To może tak. Trzeba było nakrywać przez Skype'a? <śmiech> jezu, Szymas, to coś tu jest. Zaraz nas to padnie. Całszej Boże, nagranie z już nie było tak trudne. Zatuszę Romana. Być albo nie być? Oto jest pytanie. Być! Ale po Pić albo nie pić, chyba. A to jest pytanie. Nie, nie, nie, Jezu, Szymas, to coś tu jest, zaraz nas dopadnie. Nie mówię, jak mówisz, Nie chcę mi się śmiać, mówisz, że dopadnie i mi się chce śmiać. No. Czekaj. Jezu, Szymas, to coś tu jest, zaraz nas dorwie co jest no i no bo to ja wiedziałem, że będzie nie <grym wiosenka> i to dzieje co, to zajawkę, drugą zaradkę jest sobota 22 <grym wiosenka> nie spojrzałem no. nie patrzę tej żegówki, bytni z oczu. Kurde, masz energo? Szczepno. <grymne> jest sobota. 22 sierpnia. Tylko, że jest czwartek. <grymne> 8 czerwca. Nie, czekaj. 6 sierpnia. Śnią wam datę nastawią. <grymne> Nagrywanie podcastu, takie trudne. Jest sobota! Jest! Jest sobota! Co ty tutaj robisz? Jest! Jest! Jest, jest. jest sobota! Jest sobota, tak, jest, jest, jest sobota. Jest sobota! No i znowu mi się głos się łamie. Przepraszam, ale taki komentarz do mojego wywodu i myślę, że to tyle na dzisiaj jeżeli chodzi o strefę bezspoilerową a my jeszcze chwilkę sobie podyskutujemy o a Boże, co ja w ogóle pitole teraz no dobrze, to myślę, że na dzisiaj będziemy kończyć. Jeżeli oglądaliście szubienicę, to dajcie... dajcie. Darcie. Ja my w ogóle tego poprzedniego maratonu to w końcu nie nagraliśmy tego, znaczy na podcastu. A no chyba nie. Na piramidę tam było. To po jeszcze. No to może w dwóch zdaniach i to wkleję gdzieś na koniec. O piramidzie? No dobra. Chujowa była. Odpowiedź no, w dwóch. <laughs> Bardzo. Jak? No chujowa była to dwa. Z... Zdania. A zdania? Nie, ty... Nie da się o piramidzie dwóch zdań To ja może powiem. Piramida to film Found Footage. <laughs> found. W filmie... Satelity. W filmie tym <laughs> obserwujemy m.in. akcję z satelity na orbicie.